Dzień dobry, mamy 8 kwietnia, niedziela, godzina za 50. rozkładam sprzęt, więc tak, bardzo szybkie, krótkie wejście, tylko po to, żeby zagaić. Tak, będzie dzisiaj ważenie, będzie dzisiaj podcast, także do usłyszenia za chwilkę. To koniec jest układów, czas na zacier. Jeszcze raz witam serdecznie godzina 10.40 w tej chwili zacier zaczął się już no zaczęło się zacierać 68 stopni, troszkę troszkę ponad i w garze już są słody ale, ale o tym za chwilę dzisiaj ważę IPę może nie taką super kanoniczną bo, może, bo, no bo się tam nie do końca zgadza składka, ale to jest taka trochę iPA czyszcząca magazyn po to, żeby, żeby wykorzystać to, co mam, żeby nie, nie kupować, no, żeby nie kupować składników. A skład jest taki, że 5 kg słodu pale ale, 2 kg słodu pszenicznego, 150 g karmelowego jasnego i 50 g karmelowego takiego ciemniejszego. To wszystko zalałem 18 litrami wody, podgrzałem do 68 stopni i w tej chwili przez godzinę będzie ten zacier yy, w tej temperaturze, oczywiście swobodnie opadając. Yy, opadając nie zacier, tylko temperatura będzie swobodnie opadać. Nareszcie mamy wiosnę, nareszcie mamy piękną pogodę, nareszcie samochody wypchnięte z garażu i garażu już pełną parą ruszyła ważelnia. Na pewno psy szczekają, to może być słychać, ptaki śpiewają, piękne słońce. Można już w, sobie w klapkach swobodnie po tym garażu chodzić w zwykłej bluzie i to jest to jest, to jest coś, co daje ogromnego kopa. Pogoda jednak strasznie działa na ludzi. No, na mnie na pewno. Ważną rzeczą, którą w tej, tym razem stosuję, ważąc piwo, jest to, że postanowiłem bardzo korzystać z technologii, czyli informatycznej, najnowszych, że te, tak powiem, trendów i w ogóle. Dobra, ale przejdźmy do rzeczy. Chodzi o to, że postanowiłem uważać piwo z Brutargetem. To jest taki program, który wspomaga piwowara. Tam można wpisać receptury. Dzięki niemu można kalkulować wydajność yy, ważelni. Dzięki niemu wiadomo, jak piwo można wstępnie zakładać, jak piwo będzie gorzkie, jak będzie słodkie. Także postanowiłem z tego skorzystać tym, yy, z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby to, żeby to zacząć systematyzować. Po drugie, żeby mieć instrukcję, bo często mi się zdarzało mieć w głowie jakiś plan, a potem się okazało, na, okazywało na końcu, że zapominałem dodać na przykład kolendry czy jakiegoś innego składnika. No i no i jakoś tam byłem niezadowolony z tego. A teraz mam na kartce wydrukowane właśnie z tego Brutargetu, ta z programu Brutarget, Mam wydrukowaną instrukcję, którą wcześniej wpisałem sobie recepturę i tam klikasz, klika się wygeneruj instrukcję i on po prostu rozpisuje to na kroki, kiedy co wsypać, kiedy podgrzać, ile trzymać. Oczywiście to wcześniej musiałem ja wprowadzić do tego programu, ale potem w takiej ładnej formie to jest wydrukowana. No właśnie, to może powiem, jakie są za... O, sztyw mordy, coś mi się tutaj wysypało. Dobra. Yy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Teoretyczne yy, założenie teoretyczne założenia tego piwa to jest tak, że no, powinno wyjść go 20 litrów. 20 litrów o gęstości yy, ja sobie tam yy, projektowałem około 15,5 BLG. Ibu 80, więc gorzkie. No w końcu to będzie IPA I no alkoholu nie, nie, nie zmierza nigdy, ale tutaj program podał, że to będzie 6,5%. W objętości, bo to ABV jest. Nie w wady, tylko w objętości. No dobrze, no to w tym wejściu tyle wystarczy wiadomości. Do usłyszenia. No tak naprawdę <głos> dla Was jak zwykle to będzie za chwilę. No a tymczasem w browarze mija kolejna rocznica. Co prawda nie jest tym razem dokładny dzień rocznicowy, bo to będzie 18 kwietnia, no ale ja z pewnością 18 kwietnia nie będę nic ważył, bo to jest dopiero za 10 dni, zresztą to jest środa. Pewnie i korzystając z okazji, że jest to blisko, no to chciałbym sobie złożyć najserdeczniejsze życzenia z tej okazji. Dwa lata, dwa lata browaru, kwiecień 2016, pierwsze piwo z receptury i zestawu Browamatora Dry Stout, no... Opuśćmy na niego już zasłonę milczenia. To nie było piwo, które mi smakowało. Nie było zbyt dobre, przynajmniej dla mnie. Cóż, dzisiaj jest 25. warka. 25 piw już yy, na ważyłem. Co przez ten rok? Zaraz zobaczymy. Nie wiem co... Yy, no dobrze, niech będzie od yy, kwietnia. Niech będzie od kwietnia. Co my tu mieliśmy? 12 kwietnia mieliśmy ważenie risa. Risa, który już jak ma rok i, i wciąż jest. Wciąż nie jest dobry, ale jeszcze daje mu szansę. Bo ostatnio go w końcu wypiłem może nie ze specjalną przyjemnością, ale, ale już był no, zdatny do spożycia. W każdym razie dobrze trzepię, potem była. Rocznicowa warka wajcen, to na pewno musiałem o niej mówić. No, to jest piwo, które mi po prostu zawsze wychodzi, więc nie ma tutaj. Musiało być dobre, już go, już go nie pamiętam konkretnie tej warki, ale, ale na pewno było dobre. Dobrze, potem mamy w maju. Co my mieliśmy w maju. No, coś, w maju było dużo. Przynajmniej. O, w maju było. Była Ipa, to była warka 15, potem była znowu taka pszenica, ale hmm, taka po amerykańsku chmielona, też już jej nie ma, zresztą ajpy też nie ma. Potem było, no tutaj było dużo, bo nawet w którymś momencie pięć fermentorów stało w, gara w garażu, fermentowało. O, co my mamy. Tutaj było piwo sosnowo-wędzone. O, to <śmiech> trzeba będzie powtórzyć, tylko z... my, tym razem bez wędzonki. Nie, nie chodzi o to, że wędzonka jest niedobra, tylko chciałbym zobaczyć tak naprawdę bardziej czyste piwo zrobić z tymi pędami sosnowymi, czyli mniej, żeby to było po tych, żeby te pędy sosnowe były czuć. Potem było koniec, koniec maja. Przechodzimy do czerwca i w czerwcu mieliśmy tak. Nic nie było ważone, natomiast na blogu parę wpisów się pojawiło różnych. Lipiec. Ach, właśnie, ten to był o którym wcześniej mówiłem, to był konkursowy. Wysłałem go na konkurs, nie wygrałem, zostałem dyskwalifikowany, bo nie trzymał standardów, ale w, re, w recenzji miałem napisane, że dobry Witbir. Dobrze, 18 warka, ach, już wiem, bo tutaj był, była przerwa, ponieważ ja zaniedbałem bloga i tutaj były zbiorczy wpis jakiś pewnie gdzieś po drodze. No dobra, w lipcu, w lipcu mieliśmy warkę 18 American Stout, z którego wyszedł bardziej Stout niż American. bardzo dobry był, już go nie ma, potem był koniec, w lipcu nie było już ważenia, sierpień. Mamy Belgian Blond. Tego piwa już dużo zostało. Bardzo ładnie się z czasem skomponowało. Bardzo fajne. Już? Dwie mi zrobiłaś? Dobra, jedna twoja, ale słodzone. Kawę dostałem. Wspaniała żona mi przyniosła kawę. Wrzesień. We wrześniu było, był ciemny belg który jeszcze do tej pory jest nie, niezbyt pijalny, o ile w ogóle kiedyś będzie. Na razie jest wciąż mocno alkoholowy. Potem w październiku nic nie było, w listopadzie mamy w listopadzie coś. No tak, powtórka widmira, 22 warka. W grudniu nic, styczeń. W styczniu, ostatni raz w styczniu, masakra. W styczniu były piwa dolnej fermentacji Pils, który jest uważam, już jest pijalny, i ba, znaczy już jest dobry. Było porównanie z Pilsnerem Urquelem i mój jest, y, powinien, jest lepszy, no, jest czystszy. No. Pilsnera co prawda piłem z zielonej butelki, więc był śmierdzący, jak nie wiem. Ale całkiem, Pils jest całkiem y, w porządku. Oczywiście nie jest to piwo, które jakoś tam rzucą na kolana, które, w którym jakieś fajerwerki można... W końcu to ma być czyste piwo. No moje jest gorzkie jeszcze do tego, bardziej niż może o, to jest taki przepis. No i jeszcze był down porter, który tak sobie nazwałem, ponieważ jest to taki porter, stout, może bardziej nawet stout dolnej fermentacji. No i jest też całkiem przyjemny. I to tyle. I od stycznia, 27 stycznia do dzisiaj... Nic, nic po prostu, nic. No tak, ale rocznica, no jestem, fajnie jest, no jestem zadowolony. No dwa lata wytrwałem w tym hobby, bardzo przyjemnym. Fajne jest to, że wszystkie etapy są fajne, odważenia, które jest bardzo takie przyjemne, lubię to robić, aż do końcowej konsumpcji, którą jeszcze, jeszcze bardziej lubię. Dobrze, to wejście rocznicowe kończę bo i tak jest przydługie i przynudne, ale pamiątka będzie. No i godzina jest już po 16, a ja dopiero właśnie teraz mogę coś znowu powiedzieć. Cały dzień oprócz gotowania piwa siedzę z córką w garażu i rozwiązujemy zadania maturalne z matematyki, więc... Um, trochę mieszam w matematyce, trochę mieszam w garnku i w związku z tym nie mam jak powiedzieć. A chciałem jeszcze powiedzieć o Olegi, chociażby. A tak to nie wiem, czy w ogóle zdążę, bo zaraz na razie się pogniewaliśmy, pokłóciliśmy. Ale za chwilę, za chwilę przyjdzie i będziemy dalej rozwiązywać zadania. Yy, piwo jest na etapie gotowania się już. Y jeszcze 25 minut tego gotowania, no nawet mniej 15, no troszkę więcej, ponad 15 minut gotowania y i będzie koniec, koniec. Znaczy koniec w tym sensie, że, że potem chłodzenie, jeszcze i zadanie drożdy. Y ale no nie wiem, spróbuję jeszcze coś pogadać, bo już mam dosyć tej matematyki przez cały dzień. Ale no, chciałbym powiedzieć o tej legi, bo są różne ciekawe rzeczy. Nie wiem, zobaczę, może zdążę później. No dobra, jest godzina za 15.06. Już po ważeniu wyszło mi razem 22 litry brzeczki, ale o wysokim ekstrakcie, prawie 19, więc muszę dolać... Ponad 5 litrów wody, żeby wyszła mi 15, taką, taka, czyli tyle, ile sobie zakładałem. No Co oznacza, że wydajność mojego browaru jest bardzo duża. Jeszcze muszę to sobie wszystko wprowadzić do targeta, żeby, żeby to wszystko y, przeliczyć, sp sprawdzić. No i będę potem będę wiedział, jaką mam rzeczywistą, y, rzeczywistą wydajność browaru. No dobra, ale teraz czas powiedzieć parę słów o legi. Zakończyła się runda. Ta zasadnicza. 30 kolejek sezonu zasadniczego za nami i Legia jest na trzecim miejscu. No, y, ponieważ dawno nie nagrywałem, to mogę tylko powiedzieć, że Legia jest, no, jeśli nie nazwać tego kryzysem, to no, nie, grają słabo. Grają słabo. Już zresztą najlepszym, najlepszym chyba komentarzem, niewymagającym komentarza jest to, że 10 porażek w ekstraklasie no to nie jest wynik, który by predystynował do bycia mistrzem. Ale wcale nie jest powiedziane, że Legia tym mistrzem nie będzie. Legia jest trzecia, ale ma tylko jeden punkt straty do lidera. Pierwszy jest Lech Poznań, 55 punktów, to zresztą też pokazuje. Po 30 meczach mistrz m, według mojego, moich kryteriów powinien mieć co najmniej 60 punktów. Tymczasem Lech ma 55, Jagiellonia 54 i Legia 54. Kolejność między Jagiellonią i Lechem regulowana jest przez. Jagiellonią i, i jest regulowana przez. wynika z meczy bezpośrednich między tymi drużynami, czyli no wstyd powiedzieć. Dwa razy 3-0 w plecy i u siebie i na wyjeździe. Dobrze mówię? Nie, przepraszam. W sumie 3-0. Dwie porażki, 3-0. No więc jest, jest, jest naprawdę słabo pod tym względem. No, I jeśli Legia, zresztą ktokolwiek by zdobył w tej chwili z tych y, trzech drużyn, reszta w zasadzie nie ma już, można powiedzieć, szans. Oczywiście matematyczne są. Wisła, Płock, rewelacja w zasadzie tej rundy, 49 punktów. 5 punktów straty do trzeciego miejsca, 6 punktów do pierwszego. No i przed nami trzy mecze. No, najgorsze jest to, że z tymi bezpośrednimi rywalami, czyli z Lechem i z Jagiellonią, Legia będzie musiała zagrać na wyjeździe. No tak, ale to jest y, może... Ja powiedziałem sobie tak w zeszłym sezonie. Zeszły sezon był bardzo okazały. To był sezon stulecia Legii i zresztą na, na pewno mówiłem to również tutaj w tym podcaście, że jeśli Legia zdobędzie mistrzostwo, to ja się nie będę gniewał za kolejny sezon, więc nie, nie wolno mi się w związku z tym gniewać za ten sezon, co nie znaczy, że nie będę oczekiwał, że Legia jednak spróbuje to mistrzostwo zdobyć. Natomiast Legia jest już w półfinale Pucharu Polski, w tej chwili wygrali, zremisowali na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 1-1, więc w sumie korzystny rezultat przed meczem rewanżowym, który zagrają u siebie, więc jest bardzo realny scenariusz, że 2 maja będę na Stadionie Narodowym na finale. No Bardzo bym sobie tego życzył, bo to są jedne z najwspanialszych, jedne z najlepszych meczy, jakie, jakie można przeżyć. Co jeszcze chciałbym, jedną rzecz powiedzieć o Legii, właściwie o całej Ekstraklasie. W tej chwili, w tej chwili jest taka, taki protest kibiców. Nic o nas, bez nas, ostatni gwizdek. Chodzi o to, że Komisja Ligi szykuje się do zaostrzenia kar zaostrzenia i właściwie zwiększenia takiej y, odpowiedzialności zbiorowej. No i y, kibice w całej Polsce y, protestują przeciwko temu. Ostatnie y, do tej pory było tylko, za, zawiesz, zawieszony był doping lub jakiś transparenty, natomiast w ostatniej kolejce, w takiej bardzo prestiżowej, ponieważ Kanal Plus urządza wtedy Ligę Plus, nie, nie Ligę Plus, Multiligę, Czyli takie wszystkie mecze o jednej godzinie się zaczynają, właściwie miały się zacząć. Wszystkie mecze o jednej godzinie, skakanie między stadionami, tu bramka, tam bramka, tabela na żywo. Bardzo fajna rzecz, jeśli ktoś interesuje się piłką i oglądają w telewizji. No i na wszystkich ośmiu stadionach mm, mecze zostały opóźnione, różnie od 5 do 15 do około 15 minut poprzez to, że kibice rzucali na trawę, na murawę serpentyny. No i za chwilę było sprzątanie tych serpentyn i znowu serpentyny. I tak kilka, kilka rzutów. I to samo, odbyło się na, to samo się odbyło oczywiście na legi. Bardzo to było mm, zabawne, trzeba powiedzieć, oprócz... To pomijając to kwestię, czy ktoś się zgadza z tym protestem, czy nie. Ja stoję na stanowisku, że przede wszystkim się zgadzam z tym, że nie, nie wolno. Po prostu to jest takie no, odpowiedzialność zbiorowa nie, mi się najbardziej nie, nie podoba. To jest po prostu sprzeczne z konstytucją i z, wszelkimi takim, z wszelkim takim intuicyjnym prawem człowieka do, do życia, funkcjonowania. To to, to to mi się nie podoba. Dlatego no. Ja rozumiem, że ktoś chce tutaj mocno uderzyć pięścią w stół. Ja rozumiem, że ktoś chciałby, żeby to się odbywało, żeby doping na meczach ekstraklasy wyglądał mniej więcej tak jak na reprezentacji. No cóż, zobaczymy kto kogo, zobaczymy jak to się odbędzie. W tej chwili ta kibicowska brać, taka, że tak powiem kibolska jest na reprezentację obrażona. Może nie tyle na reprezentację, bo to by było zbyt dużo powiedziane. Co na no na to, jak to wygląda. W związku z tym reprezentacyjne mecze przejęli już, że tak to nazwę, Janusze. Bez urazy, bo nie chodzi o to, żeby kogoś tutaj wartościować. I moim zdaniem to nawet jest y, dobrze. Niech chodzą na sobie na te mecze, niech zabierają tam dzieci. Niech się y, tym pasjonują. Zresztą ja się też pasjonuje tą piłką y, reprezentacyjną. Któż dzisiaj się nie, y, nie pasjonuje? Natomiast no, ja bym chciał, no, tak mi się to podoba, ta atmosfera na tym meczu. No, niech sobie bluzgają. No, ja wiem, że to jest niekulturalne, że człowiek y, kulturalny, inteligentny, oczytany nie powinien się y, przeklinać, nie powinien, y, no różnych rzeczy nie powinien. No ale co ja zrobię? No, uczciwie powiem, że to jest po prostu niesamowite przeżycie. Tam te trybuny, tak jak żyją na, y, na meczach, klubowych, to no, moi, mi byłoby szkoda y, stracić to. Tym bardziej, że cały czas twierdzę, że większość ludzi, którzy na to narzekają, nigdy w życiu na ten stadion nie pójdzie i wcale nie jestem zainteresowana, tylko opowiadają te brednie, że co to by było, jak ja bym tam z dzieckiem poszedł. A z dzieckiem można spokojnie iść na, na Legię, nic mu się nie stanie. Okej, okay, czasami kibice, gości jak odpalą racę, no dobrze, no to coś tam może przy niekorzystnych wiatrach polecieć dym na ten sektor rodzinny, no ale no proszę was, proszę, naprawdę. No są, jest, jest tyle różnych aktywności, które można sobie robić, uprawiać bez zagrożenia takiego, które nie jest żadnym zagrożeniem, że... tak, no i to tyle w zasadzie, co chciałem powiedzieć o Legii. W związku z tym chyba też zakończyć podcast, bo w tej chwili sytuacja wygląda tak, że w fermentorze mam no, dużą pianę i czekam, aż ona opadnie, żeby móc, zadać, żeby móc jeszcze dolać wody i zadać drożdżę. Jak się nie doczekam na tą pianę, to chyba będę musiał... No bo w sumie jeszcze teraz mam na wskaźniku 20, a nie, 26 litrów i ponad 4 litry piany. No to może nie będę już czekał. 26 litrów, powinienem, powinienem mieć ponad 26, mam powiedzmy, niech będzie, że to jest 26,5, jeszcze powinien litr wyjść z e, litr piwa, znaczy płynu, grzeczki być. No dobra, no to uznajmy, że to z tej piany będzie, no to to zadaje drożdże. No cóż, trochę tak się nie udał ten podcast rocznicowy w związku z matematyką. Do usłyszenia przy następnym ważeniu.